Cześć, witajcie. Dzień dobry albo dobry wieczór. Witam Was i zapraszam do wysłuchania kolejnego podcastu po polsku. Waszego podcastu, w którym mówię tylko po polsku. Większość z Was już mnie zna, ale przedstawię się tym, którzy słuchają mnie pierwszy raz. Mam na imię Piotr i od kilku lat staram się Wam pomóc w nauce języka polskiego. Mam nadzieję, że i tym razem będę mógł być waszym przewodnikiem, że będę mógł was motywować, wspierać i opowiadać o ciekawych rzeczach. Że w ten sposób zachęcę was do nauki mojego języka ojczystego. Zawsze zachęcam was do słuchania, do czytania, moim zdaniem, Słuchanie bardzo pomaga Jeśli chcecie zacząć mówić po polsku Najpierw musicie to słyszeć po polsku Najpierw musicie rozumieć po polsku Chcę pomóc wam mówić po polsku Ale to nie wszystko Chcę również pokazać wam rzeczy ciekawe Opowiedzieć o rzeczach, których nie znajdziecie w podręcznikach do nauki polskiego Teraz jest noc Więc nie mogę mówić głośno Moi drodzy Właśnie minął tydzień od dnia Który jest najdłuższym dniem w roku A skoro dzień jest najdłuższy To noc jest najkrótsza Właśnie o tej najkrótszej nocy chcę dziś Wam opowiedzieć. Teraz tę najkrótszą noc, która przypada na 24 czerwca, tę noc nazywamy Nocą Świętojańską od imienia świętego Jana. Jednak dawno, dawno temu ta noc nazywana była Nocą Kupały. Już kiedyś opowiadałem wam o tym, jeśli nie słuchaliście tamtego podcastu, to zawsze możecie to zrobić. Wystarczy, że na stronie realpolish.pl poszukacie podcastu numer 177 o nocy świętojańskiej. Dziś opowiem wam o kwiecie paproci. Paproć to taka roślina, która rośnie w lesie. W noc kupały wszyscy szukali w lesie kwiatu paproci. Opowiada o tym baśnie, którą napisał Ignacy Kraszewski, polski pisarz, który żył 200 lat temu. Muszę wam powiedzieć, że Ignacy Kraszewski napisał ogromną ilość powieści. W ciągu 57 lat napisał 234 powieści. Dużo, prawda? Dziś chcę przeczytać wam bajkę, baśń, która nosi tytuł Kwiat Paproci. Nie będzie to dokładnie ta bajka, to znaczy treść będzie ta sama, ale opowiem ją tak, żebyście mogli ją łatwiej zrozumieć. 200 lat temu używano trochę innych słów i nie byłoby wam łatwo zrozumieć. Jednak jeśli macie chęć, to podaję wam link do oryginalnego tekstu, który napisał Ignacy Kraszewski. Zatem zapraszam was, usiądźcie wygodnie i wsłuchajcie się w baśni. Od dawna stare babunie opowiadają o kwiecie paproci. W noc świętego Jana, która jest najkrótsza w całym roku, kwitnie paproć. Ten, kto jej kwiat znajdzie, urwie i schowa, ten będzie do końca życia szczęśliwy. Niestety ta noc jest tylko jedna w roku. I do tego jest bardzo krótka. W każdym lesie zakwita tylko jedna paproć. Bardzo trudno jest znaleźć kwiat paproci. Trzeba mieć ogromne szczęście. Droga do kwiatu jest bardzo trudna. Pełna niebezpieczeństw. Kwiatu paproci chronią strachy. Trzeba wielkiej odwagi, żeby odnaleźć ten kwiat. Sam kwiat jest maleńki i brzydki. Trudno go zauważyć. Dopiero zerwany zamienia się w kwiat duży i piękny. Od dawna nikt kwiatu paproci nie widział. Starzy ludzie opowiadają o nim, i każdy coś nowego dodaje do opowieści Nikt nie ma wątpliwości, że w noc świętojańską kwiat kwitnie Ale gdy tylko na niebie pojawi się słońce, wtedy kwiat znika Jednak ten kto kwiat w nocy znajdzie i pomyśli swoje marzenie Temu marzenie się spełni Wiadomo też, że tylko człowiek młody może kwiat odnaleźć. Tak mówią ludzie. Być może nie wszystko to prawda, ale na pewno część prawdy w tym jest. We wsi mieszkał chłopak. Miał na imię Jacuś. Był bardzo ciekawski. Zawsze wszystko chciał wiedzieć. Wszystkiego chciał dotknąć. Taką już miał naturę. Kiedyś siedział Jacuś przy ognisku. Przy ognisku siedziała też stara kobieta, która wiele o życiu wiedziała. Kobieta zaczęła opowiadać o kwiecie paproci. Ciekawy Jacuś siedział, i słuchał. Gdy opowiadanie się skończyło, wtedy Jacuś powiedział do siebie: Niech się dzieje, co chce, a ja muszę mieć ten kwiat. Znajdę go, bo gdy człowiek chce czegoś bardzo mocno, zawsze mu to się uda zrobić. Niedaleko wioski, w której Jacuś mieszkał ze swoimi rodzicami. Był las. Właśnie pod tym lasem palono ogniska w noc świętojańską. Ja coś pomyślał. W czasie, gdy wszyscy będą skakać przez ogień, wtedy pójdę w las i znajdę kwiat paproci. Jeśli nie uda mi się w tym roku, wtedy pójdę za rok. Będę chodził tak długo, aż go znajdę. Przez kilka miesięcy czekał na najkrótszą noc w roku. Wciąż myślał o kwiecie paproci. W końcu nadszedł 24 czerwca i zbliżała się noc, której tak długo wyczekiwał. Wszyscy ze wsi poszli palić ogniska, skakać, śpiewać, bawić się. Jacuś ubrał się czysto. I czekał, aż zajdzie słońce. Wtedy szybko pobiegł do lasu. Las był ciemny, ale Jacuś znał dobrze drogę w głąb lasu. Tak mu się wydawało, bo teraz niczego nie mógł poznać. Wszystko było jakieś inne. Wszystko wydawało się obce, Drzewa były grubsze, gałęzie leżały na ziemi, gęste krzaki z kolcami zamykały drogę. Nie było nic widać. Jacuś czuł jakby jakieś oczy. Na niego patrzyły. Czy to duchy? Czy to wilki? Ale Jacuś ich się nie bał. Wiedział, że będą go straszyć. Szedł dalej. Muszę wam powiedzieć, że nie było łatwo iść. Wszędzie gałęzie i kolce, kamienie. Raz drzewo ogromne zobaczył. Idzie dookoła, idzie. W końcu, gdy się odwrócił, drzewo całkiem cienkie mu się wydało. Wtedy zrozumiał, że to tylko jego wyobraźnia i złe moce. Szedł więc dalej bez strachu, aż doszedł do moczarów. Wszędzie woda i błoto, nie da się przejść. Było mu bardzo trudno, ale udało się. Dalej droga była już łatwiejsza. Jacuś szedł i szedł. W pewnym momencie patrzy, a przed nim ogromny krzak paproci. Ogromna paproć. Jacuś patrzy, a pod jednym liściem malutki kwiat. Serce mu uderzyło mocno. Wyciągnął rękę po kwiat. Już go miał zerwać. Lecz nagle zapiał kogut i kwiat zniknął. Jacuś śmiechy usłyszał, ale to chyba tylko szumiały liście. W głowie mu się zakręciło i upadł na ziemię. Dalej nic już nie pamięta. Obudził się w swoim łóżku. Jego mama płacząc opowiedziała mu, że nad ranem znaleźli go ludzie w lesie. Jacuś sobie wszystko przypomniał, ale o niczym mamie nie opowiedział, bo wstydził się. Obiecał sobie, że na tym nie koniec. Za rok znowu spróbuje znaleźć kwiat paproci. Przez cały rok tylko o tym myślał, ale nikomu o tym nie mówił. Tak minął rok. Znowu nadeszła noc świętojańska. Jacuś znowu poszedł do lasu szukać kwiatu paproci. Myślał, że znowu, tak jak za pierwszym razem, droga będzie trudna. Jednak tym razem było zupełnie inaczej. Drzewa rosły daleko od siebie, a ścieżka była szeroka i prosta. Wszędzie rosły krzaki paproci. Duże i małe, ale na żadnym nie było widać kwiatu. Jacuś szedł dalej. Paprocie były coraz większe. Jacuś szedł i szedł. Wydawało mu się, że już rok idzie. Nie zawrócił jednak. Wciąż wierzył, że kwiat znajdzie. W końcu zobaczył ten sam kwiat, który widział w zeszłym roku. Jacuś podbiegł, rękę wyciągnął i znowu zapiał kogut. A kwiat zniknął. Tym razem Jacuś nie zemdlał, nie upadł. Usiadł na kamieniu. Najpierw chciał płakać, ale poczuł gniew. To trzech razy sztuka, krzyknął. Zmęczony był już bardzo, więc położył się na ziemi i zasnął. Kwiat paproci mu się przyśnił. Masz już, Masz dość, już dość? dość? Dalej, Dalej będziesz, będziesz nie, szukał? nie szukał? Powiedział kwiat. To, co zaplanuje, to musi się stać. Odpowiedział Jacuś. Będę cię miał. Gdy się obudził, okazało się, że leży na brzegu lasu, na znanym sobie miejscu, niedaleko od wsi. Sam nie wiedział, czy to wszystko prawda, czy tylko sen. Zmęczony wrócił do domu. Znowu przez cały rok myślał, jak zdobyć kwiat paproci. I znowu nadeszła noc świętojańska. Jacuś przygotował się do drogi i poszedł do lasu. Tym razem las wyglądał zwyczajnie, tak jak wygląda codziennie. Ścieżki i drzewa wyglądały znajomo. Jednak nigdzie nie było krzaków paproci. Jacuś szedł więc dalej w głąb lasu. Pamiętał, gdzie rosły paprocie. I znalazł je w końcu. Zaczął szukać w nich kwiatu, ale kwiatu nie było. Już miał przestać szukać, gdy pod nogami zobaczył mały kwiatek. Wyciągnął po niego rękę i chwycił. Ręka go zapiekła okropnie, ale nie puścił kwiatka, trzymał go mocno. Kwiat zaczął rosnąć. Rósł bardzo szybko i robił się coraz jaśniejszy. Ja coś musiał aż oczy przymykać. Schował kwiat pod koszulę i wtedy usłyszał głos. Znalazłeś, Znalazłeś mnie. mnie. Masz, szczęście. Masz szczęście. Ale pamiętaj, Ale pamiętaj o, o tym, tym że, że kto, kto mnie, ma. mnie ma, ten wszystko, ten wszystko może, co może co zechce. Co zechce. Ale, Ale z nikim z nie, może nie, nie może się dzielić. dzielić. Jacuś tak się cieszył, że nie słuchał, o czym mówi kwiat. Nie szkodzi, pomyślał. Najważniejsze, żebym ja był szczęśliwy. Kwiat przyrósł w serce Jacusia. Puścił korzenie. Jacuś ucieszył się bardzo, bo wiedział, że teraz nikt mu go nie odbierze. Zadowolony i wesoły, szedł z powrotem do domu. Zaczął myśleć o tym, Czego by chciał? Zachciało mu się pałacu ze służbą i własnej wsi Ledwie o tym pomyślał, gdy znalazł się na brzegu lasu Niczego poznać nie mógł Ubrany był w nowe ubranie, bardzo drogie ubranie Przed nim stał powóz i sześć białych koni Woźnica zaprosił go do powozu i pojechali Jacuś wiedział, że jadą do pałacu Przed pałacem już stała służba Czekali na niego Jeden był tylko problem Ani jednego znajomego Wszyscy byli obcy Twarze nieznane Jacuś wyszedł z powozu I wszedł do pałacu wszystko było przepiękne, złotem ozdobione. Teraz będę miał życie, pomyślał Jacuś. Najpierw położył się do łóżka, bo bardzo był zmęczony. Spał bardzo długo. Obudził się dopiero, gdy poczuł głód. Stół był zastawiony jedzeniem. Jacuś tylko o czymś pomyślał, a już miał to przed sobą. Jadł i pił, co chciał. Potem poszedł do ogrodu. Nigdy jeszcze nie widział takich pięknych drzew, kwiatów, owoców. Z jednej strony ogrodu było morze, a z drugiej góry. A po środku płynęła rzeka. Jacuś chodził, oglądał. Dziwił się tylko, że swojej wsi znaleźć nie może. Chciał wiedzieć, co się tam działo Wokół otaczał go świat piękny, wspaniały Ale zupełnie obcy Następnego dnia poszedł do skarbca Skarbiec był pełen złota, srebra, diamentów i pieniędzy Gdybym ja mógł wysłać trochę do moich rodziców i braci Pomyślał, ale wiedział, że z nikim się dzielić nie może, bo zaraz by wszystko zniknęło. Więc pomyślał, dlaczego ja mam się o nich troszczyć? Niech swojego kwiatu szukają. Najważniejsze, żeby mi dobrze było. Tak sobie żył dalej. Wymyślał coraz to nową zabawę. Budował nowe pałace. Ogród przerabiał, białe konie zamieniał na czarne. Sprowadzał rzeczy z całego świata. Przysmaki z morza. Aż w końcu wszystko już mu się znudziło. Wszystko mu się przejadło, bo głodu nie znał. Nudzić się zaczął. Nie wiedział, co ma robić. Rozkazy tylko wydawał. Ale i to mu się znudziło. Minął rok, potem drugi. Wszystko miał. Wszystko mu się wydawało głupie. A życie mu obrzydło. Najbardziej mu teraz brakowało bliskich. Chciał ich zobaczyć, dowiedzieć się, co się z nimi dzieje. Pewnego dnia... Wsiadł do powozu i pomyślał, że chce znaleźć się we wsi przed domem rodziców. Natychmiast konie ruszyły. Minęło kilka chwil i znalazł się przed domem, na dobrze znanym podwórku. Zaczął płakać. Wszystko wyglądało tak samo jak przedtem, ale było starsze, bardziej zniszczone. A ludzie? Gdzie są ludzie? Pomyślał. Z domu wyszła stara kobieta. Jacuś wysiadł z powozu i podszedł do domu. W drzwiach stała jego mama. Patrzyła na niego, ale nie mogła rozpoznać swojego syna. Mamo! zawołał. Przecież to ja, Jacek. Jacuś? Żartuje pan. Jego już na świecie nie ma. Gdyby żył, dałby znać o sobie. On miał dobre serce. Pomógłby rodzicom. Jacuś nie mógł patrzeć w oczy mamy. Kieszenie miał pełne złota, ale bał się, że wszystko straci, gdy podzieli się bogactwem. Stał tak, a kobieta patrzyła na niego. Potem przyszedł ojciec i bracia. Jacuś patrzył raz na konie, raz na ludzi. Nie wiedział, co robić. Serce go bolało. Wrócił więc do swojego pałacu. Kazał grać orkiestrze. Najadł się i napił wina. To mu jednak humoru nie poprawiło. Nadal był smutny. Minął rok. Jacuś wciąż myślał o rodzicach i braciach. W końcu znowu do wsi pojechał. Wszystko było jak dawniej. Tylko stara matka już nie wyszła. Przed domem stał najmłodszy brat. Gdzie mama? Zapytał Jacek. Chora w łóżku leży. A tatuś? Tatuś nie żyje. Jacuś wszedł do domu. Stara matka leżała w łóżku. Patrzyła na syna, ale go nie poznała. Nie miała siły mówić. Leżała tylko i patrzyła. Jacek włożył rękę do kieszeni i już miał złoto na stół położyć, ale strach go okropny ogarnął. Bał się, że własne szczęście utraci. Matka zaraz umrze, a ja młody jestem, pomyślał. Ona już długo męczyć się nie będzie, a przede mną życie, świat. Wrócił szybko do swojego pałacu, ale zamknął się w pokoju i płakał. Serce go bolało. Kazał muzykom grać, ludziom, kazał się bawić, a sam pił wino, żeby przestać myśleć o matce. Przez kolejne dni robił wszystko, co mógł. Latał, jeździł, pił, jadł, ale nic nie pomagało. W uszach wciąż słyszał. Nie ma szczęścia dla człowieka, jeżeli się z nim podzielić nie może. Minął rok. Jacuś był chudy i żółty. Męczył się bardzo. Znowu kazał się zawieść do domu rodziców Postanowił, że choćby wszystko stracił Matce i braciom pomoże Niech się dzieje co chce, mówił Dłużej żyć tak nie mogę Znowu był przed domem Wszystko było tak jak dawniej Jednak tym razem dom był pusty Obok płotu siedział żebrak Czego pan szuka? Dom jest pusty. Wszyscy z głodu i chorób umarli, powiedział żebrak. To moja wina, pomyślał Jacuś. Niech i ja zginę. Nagle otworzyła się ziemia i Jacuś zniknął, a z nim kwiat paproci. Tak kończy się baśń o kwiecie paproci. Na koniec zapraszam Was jeszcze na piosenkę pod tytułem Kwiat jednej nocy, którą śpiewał dość dawno temu zespół Alibabki. Przeczytam wam tylko tekst, bo ze względu na prawa autorskie nie mogę zamieścić całej piosenki. Jeśli chcecie posłuchać piosenki Alibabek, to zapraszam na moją stronę. Odnajdźcie podcast numer 282 i tam będzie link do tej piosenki. Znajdziecie tam również transkrypcję, czyli tekst całego podcastu. A teraz posłuchajcie tekstu tej piosenki. Jest bardzo piękny. Zakwita raz, tylko raz, Biały kwiat. Przez jedną noc pachnie tak. Ach! Przez taką noc Królowa jednej nocy Ogląda świat. A światło dnia Zdmuchuje kwiatu płomień na wiele lat Zapala się tylko na parę chwil Gdy cały świat wokół śpi Ach, a pachnie tak jak piołun i wanilia Kwiat, biały kwiat Przez taką noc królowa jednej nocy ogląda świat przez taką noc Królowa jednej nocy Ogląda świat Ten dziwny kwiat Sekret mój dobrze zna Raz kocham Na wiele lat Ach Oczami snu Spojrzymy zakochani Na cały świat I nie wie nikt Dla kogo zakwitniemy Ja i ten kwiat, mój sekret zna biały kwiat, mój sekret zna biały kwiat, mój sekret zna biały kwiat. Nasza noc dobiega już końca. To przecież najkrótsza noc w roku. Dziękuję wam bardzo serdecznie za dziś. Zapraszam do pisania komentarzy, bo to dobry sposób, żeby się przełamać, żeby przestać bać się błędów. Piszcie komentarze. Zapraszam bardzo serdecznie. I oczywiście zapraszam na kolejny podcast. Zapraszam na nasze kolejne spotkanie. Do usłyszenia następnym razem. Trzymajcie się zdrowo. Pa, pa.